Po ziemię podcastu odcinek y, 15 no. Y, y, no, odcinek 15 Ja chyba zbyt wcześnie cieszyłem się z tego, że wyzdrowiałem, bo tak mnie dzisiaj baniak na napawa na bólem że no, szok masakra, ludzie ra... <śmiech> ratunku <śmiech> znacie jakieś sposoby na pozbycie się bólu głowy po urwaniem tego korka no, bo, bo, bo, bo Bo ja nie bardzo i w ogóle to przesterowany był cholernie ostatni odcinek i sorry, sorry za to, sorry A w ramach przeprosin normalnie wam puszczę dżingla yy, numer losowy tam 46 no, nie pasuje kompletnie to nieważne, nieważne <śmiech> o czym dzisiaj wam chcę powiedzieć yy, o tym, czemu nie ma osobliwej, o Wiem, że ceny cukru spadają, bo niepotrzebnie ludzie zrobili oferę, a też niepotrzebnie biurwy się wpieprzyły na rynek. I o tym jaki incydent miał Blizzard z jednym z graczy World of Warcraft. już wam zawinę o cukrze, ale zmiana podkładu. E, cukier, cukier, cukrze, ty jesteś jak zdrowie. Otóż, <śmiech> jak podaje biznes dortinteria.pl, uspokaja się sytuacja na krajowym rynku cukru. Ceny tego produktu będą spadać, a podaż cukru przewyższa zapotrzebowanie. Czyli zwiększenie podaży cukru wydaje się najpewniejszym sposobem na obniżkę cen? Powiedziała tak w środę rzeczniczka krajowej spółki cukrowej Aleksandra Paulyska. Jednak ceny cukru w sklepach są nadal wysokie. Yy, a co ja wam mogę powiedzieć od siebie? Z własnego doświadczenia i z kilku książek które przeczytałem, dwóch w sumie. Mogę Wam powiedzieć tyle, że jakby się biurwy nie wpieprzyły i nie dały ograniczeń, to cena cukru by się utrzymała na rynku spokojnie, bo kiedy cukrownia nie może wyprodukować stu ton cukru miesięcznie, tylko musi zrobić 50. Wtedy, żeby utrzymać wszystkich pracowników musi sprzedawać dwa razy drożej i to jest chyba logiczne, nie? Szkoda tylko, że urzędnicy unijni tego nie rozumieją i ponieważ cukru było w sklepie za dużo, trzeba było ograniczyć produkcję, prawda? I rzeczywiście poskutkowało, bo Polacy są niedokształceni ekonomicznie, osrali się i pobiegli do sklepu kupować cukier tonami. No cóż wasza strata. I tak wam powiem. 23 lutego cena cukru białego w kontrakcie terminowym na maj 2011 na giełdzie w Londynie wynosiła 703 dolary za tonę, czyli 512 euro, co jest o 6,3% mniej niż 9 lutego 2011 roku. No, czyli cena cukru powinna spaść. Więc czemu poszła w górę? Yy, gdyż natomiast w kontrakcie terminowym na sierpień 2011 cukier kosztuje 679 dolarów za tonę, czyli 494 euro. I to jest o 5% mniej niż 9 lutego 2011. No, więc jak widzicie wszędzie cena cukru spada. Natomiast u nas... Yy... Cóż, cukier podrożał o 9,6% w lutym, e, <śmiech> a ceny zbytu przekroczyły 3,5 zł za kilogram w handlu detalicznym 4 do 4,70. Eee, ale tyle ekonomii, bo to wam niewiele mówi. Przejdźmy do... Osobliwej, osobliwej. Nie nagrywałem z nią dawno, już nawet dostałem maila z pytaniem, gdzie jest osobliwa. Otóż osobliwa jest zajęta szkołą, ponieważ wie, że niczego z niej nie otrzyma, ale mimo to się uczy... Nie wiem, bo tak, po prostu. I obecnie jej nauka polega na tym, że czyta sobie Potop. Więc jak to kiedyś odsłuchasz osobliwa, to dla Ciebie Jacek Kaczmarski i pewien bohater trylogii, którego powinnaś poznać. Wilcze zęby, oczy siwe, groźnie dłoń obuszkiem furczy! Nih, v z bichru z rybem. dzika radość, lot jasku uči, czy czyn to czyn, zapadla klamka, puścić kura po zaściankach. Hej, kto szlachta, ten z kmicitem, hajda na Wołmontowicze. Hej, kto szlachta, ten z kmicitem, hajda na Wołmontowicze. Szotką kule, między oczy. Krótką rozkosztać Ci korką. Połwie, kto się napatoczy, Kijów sto, chuto pachołką. Potem picie do obłędu. Studnia śnieg, My z tobą jędruś. Hej, kto szlachta? Ten z kmiccem? Hajda na! Womontowwiczę. Hej, kto szlachta? ten z kmcem? Hajda! Na Bołmontowicze! krzyż na krzyż przysięga. Tak K z cyrografem i oddala się oleńka. ządzę się wychłoszcze chłoszczę batem Za to swoich siedz czy obcych jedna praca Za mną chłopcy. Hej, kto szlachta, Ten z kmcem? Hajda! Womontowicze. Hej, kto szlachta! Ten z kmicicem? hajda Na Womontowwicze! lek na duszy blizny Polska suknem radziwiła wrók prywatny w ojczyzny niespodzianka jakże miła los w sumienie pany stratę wynagrodzi spór z magnatem ej kto szlachta ten z kmicicem hajda na montowice ej kto szlachta ten z kmicicem hajda Na Wołmontowicje! Jasna góra, czas pokuty. Trup, trup! Kmicic strzela z łuku. Klasztor płaszczem niepi zasnuty. Szwedzkich armat strasznym huku. Jędrk se granatem dawi, Ksiądz Gordecki błogosławi. Hej, kto szlachba ten z Kmicicem? Hejda! Wołmontowicje! Hej, kdo szlachta ten z kmicicem, hajda na Wałmontowicje! Je nagroda za cierpienie, kdo si śmieli, ten korzysta, dawnych grzechów odpuszczenie. Król Jędrkowi z gronie ściska, masz Tatarów, w drogę ruszaj, raduj Boga, rzeziu w Prusach! Hej, kdo szlachta ten z kmicicem? Hajda na Ej, kto szlachta ten z Kmicicem? Hajda na Wołmontowicje! Krzyż ojczyzna, Bóg prywata, parcho w oczach zmienia skórę, Wierny jest jak topór kata I podobną ma naturę Więc za słuszną sprawność ręki Będzie ręka i oleńki, króla, dworek dzieci Szlachcic co przykładem świeci Ej, kto szlachta za Kmicicem hajdana na Womontowicze kto szlachta, ten z Kmicicem Hejda na Volmontovice. No, teraz zgodnie z zapowiedzią powiem wam o tym jak pewien gracz próbował przekupić adminów w Wova na co oni mu oczywiście odpowiedzieli e, takiego wała zapytano zapytacie dlaczego? w imię zasad, synu. właśnie i tutaj jeśli nie gracie w wowa to możecie trochę nie wiedzieć o czym będę mówił ale przeczytam wam news ze strony gry.interia.pl Otóż jeden z graczy, znudzony mozolnym rozwijaniem profesji archeologa, postanowił użyć bota, po czym został zbanowany. Jego zapał do gry był jednak na tyle duży, że gość usiłował namówić administrację do przyjęcia łapówki w zamian za odblokowanie konta. Co ciekawe, zdesperowany gracz nie zdecydował się napisać maila do Blizzarda, lecz zamieścił ogłoszenie na serwisie Orange Country. Jak możemy w nim wyczytać? Nie farmiłem złota, nie sprzedawałem go, ani nie kupowałem. Po prostu botowałem archeologię, bo to nudna profesja. Poszukuję admina kont w WoW, by zdjąć bana z mojego konta za 1000 dolarów. Żadnych pytań, zadbam o anonimowość drugiej. <śmiech> <śmiech> Os... <śmiech> Radek, Radek, do cholery. Ależ to kurwa zniebał! No właśnie. Sorry za ten kaszel. Jeszcze nie wyzdrowiałem. No, w każdym bądź razie zacytowano y, treść tego anonsa. To poważna oferta. Mieszkam niedaleko siedziby Blizzarda i jestem gotów na spotkanie z gotówką w rękach. Przesłanie pieniędzy przez Paypal, pozostawienie koperty pod drzewem lub przyjęcie innej, pasującej adminowi formy płatności. Na pewno dostaniecie pieniądze, jeśli otrzymam moje konto z powrotem. Jestem skory do przekazania moich danych, nazwiska, adresu, wszystkiego. Napiszcie maila, ja dam wam mój numer telefonu i wtedy porozmawiamy. No. I to jest trochę, no, głupia historia. Śmieszna w sumie. I teraz tak. Jak mawiał Sidney J. Ferry, są dwie drogi do szczęścia, religia i głupota. Autorowi powyższego ogłoszenia życzymy zatem szczęścia, choć i odrobina pomyślunku nigdy nie zaszkodzi. A teraz powiem wam tak, jest sobie taka firma Blizzard, stworzyła Warcrafta, stworzyła World of Warcraft, stworzyła. Ym... Oczywiście StarCrafta, dwie części WarCrafta, trzy i dodatki tam kilka. I teraz takie pytanie, ile to jest dla nich 1000 dolarów? No, dla mnie to jest sporo i chciałbym mieć takie pieniądze, ale dla Blizzarda to jest chyba, no, ja wiem. Oni 1000 dolarów to chyba codziennie na kawę wydają. <gryw> Także bez, bez jaj, no co wam jeszcze mogę powiedzieć bo to dopiero 14 minut trwa e, powiem wam o chmurze chmurce takiej sobie radioaktywnej która zaleciała nad, e, zaleci nad Polskę bodaj w sobotę e, no i teraz wam powiem tak Z Japonii, z ich elektrowni, czyli z Nowego Czarnobyla, jak to tam określono. Hmm. I co? I ludzie. Telewizja podaje, że to nic strasznego. A ponieważ telewizja ma zawsze rację i prowadzi naród dumnie do przodu, to oczywiście wszyscy jej wierzą. Ja tam się nie znam na <śmiech> na <śmiech> promieniowaniu i tak dalej e, dlatego się nie wypowiem po stronie ludzi, którzy uważają, że to jest szkodliwe albo nie e, musiałbym poczytać, to bym wam powiedział ale dla mnie, tak szczerze mówiąc w moim stanie z moim stanem zdrowia to mi wszystko jedno czy ta chmura jest szkodliwa czy nie ale no, wiecie Tu nie ma miejsca na żart. No właśnie. A chociaż z drugiej strony dziwi mnie trochę to, że Japończycy posiadając świadomość tego, że są w strefie sejsmicznej, budują takie rzeczy. Aczkolwiek w bodajże kontestacji chyba agent Tomaszu albo w konserwie, nie, w konserwie na pewno, w agent Tomaszu yy, była mowa o tym iż japońskie elektrownie i tak wytrzymały bodajże dwukrotnie większy napór wody i, i w ogóle niż... niż było to przewidziane przez konstruktorów <śmiech> i tutaj chwała Japończykom i dżingielek 42 a kto umarł ten nie żyje na takie średnie pasujące, aczkolwiek Japończykom skończyło się paliwo do polenia zwłok napromieniowanych, jak to się powinno robić, i zakopują je. No, z tego co widziałem na zdjęciach, no to nie była to zbyt duża głębokość, I dlatego, że chcą ich oczywiście odkopać, ale... Jednak chyba ten ślad promieniowania w ziemi zostanie. Nie wiem, zobaczymy jak to się rozwinie. A jako, że to jest drugi Czarnobyl, a gardło mnie boli, to Jacek Kaczmarski, Dzień Gniewu, czyli inaczej właśnie się ten tytuł określa Czarnobyl. Get up, get up. Zabijają ich powoli, zabijają mimochodem, nie przeraża i nie boli, pełzająca śmierć pod progiem, wokół studni na podwórku, mokre buzie roześmiane, dziecko kijem goni kółko, ono też jest zabijane na poddaszu przy lunecie. Siwo brody gnie się mędrzec, tropi prawdy we wszechświecie. I on też zabity będzie, w ciemnej bramie stoi szpicel. Czas na służbie wolno płynie Całą widzi stąd ulicę Nie zobaczy kiedy zginie A świat się zastanawia A świat zachodzi w głowę Czy obraz to bezprawia Czy się wykuwa nowe Zabijają ich spokojnie Zabijają ich jak leci Już nie trzeba iść na wojnę Żeby stawić czoła śmierci Żyć wystarczy jak się żyło Modlić se, o święty spokój, kopać grządki, kochać miłość, nic nie wiedząc o wyroku, trzeba się ubierać ciepło, jeść z umiarem ważyć słowo, Dbać, by życie nie uciekło, zanim się nie umrze zdrowo. Jeśli chuknie coś lub błysnie, nie dać się ogarnąć grozą, co ma tonąć niezawiśnie. Zawsze przyjdą i wywiosą, świat na to sprawdza, pyta, świat na to nic nie może. Świat się ich chwyta, że to rządzenie Boże. Zabijają ich nie wiedząc, że ich właśnie zabijają, zabijają, śpiąc i jedząc, patrząc, słysząc, nie pytając, zabijają nas tą śmiercią, ku rozrywce, ku przestrodze, ku nauce naszym dzieciom, co się nigdy nie urodzi. Sorry Cholera, nie wiem co się ze mną dzieje No w każdym razie chciałem jeszcze wam Wspomnieć o stronce Stronka jest podcast.idl.pl I Na stronie zarejestrowanych Jest raz Dwa Trzy, cztery, pięć, sześć osób Plus dwóch adminów Czyli ja i stroną pisarz No rozwijamy się, rozwijamy się ale zachęcam was do wpisów księdze gości co byście mogli zostać eee, i do oglądania odcinków z minecrafta, wiem że to jest uciążliwe, że trzeba siedzieć te pół godziny i patrzeć co robię ale to tam nie no dobra, nie musicie oglądać wiadomo, nikt was nie, nie, nie, nie, nie zmusza to jest tylko taka ciekawostka Nie wiem, dodatkowa forma rozrywki czy coś Eee. W księdze gości nie widzę żadnych nowych wpisów. Komentarzy chyba też nie było. E, to, to w sumie będę kończył ten odcinek. I, I co? I piszcie do mnie, macie kontakt na stronie <śmiech> Dzwoncie. <śmiech> Sorry. Dzwoncie na Skype'a, tudzież na stronie głównej jest wpis o prowadzącym słów kilka, czyli o mnie. I tam na dole tego wpisu macie wszelkie dodatkowe kontakty ze mną. Piszcie, dzwońcie, bo lubię kontakt z ludźmi, gadać z wami i w ogóle. No bo czemu nie? A co? No... To, to ja jeszcze nie wiem. Aha, planuję sobie dżingli i to do, dograć trochę. Także sobie pewnie to zrobię w weekend z jakichś jeszcze filmów, nie wiem, miś. Mich... O, z misia, ta, z misia będzie sporo. No dobra. To trzymajcie się. To był 15 odcinek Podziemia. Prowadził Small Brother samotnie. Ale zapraszam was. Piszcie, dzwońcie i się dogadamy, może nagramy razem. No, bo czemu nie? Nie bójcie się nagrywać, to naprawdę nie strasznego. I... <śmiech> I... <śmiech> no cholera. Losowy jingle na przegonienie choroby 12. Kotlet z psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budu. Cholera, coś mi te dżingle nie siadają. A 28 Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? No, no to właśnie będę szedł. Także słuchaliście 15 odcinka podziemia. Eee, zatytułowanego. Jeszcze nie wiem jak będę odsłuchiwał, to coś wymyślę. Trzymajcie się. Cześć wam wszystkim. Bo, no bo tak. Do miłego zobaczenia, panie majorze. Take tam time, miłego.